No... Tak. KMS. Konopia alkohol, mikrofon, seks. Max Flow Studio. T 2005. Słuchaj tego. No, słuchaj. 8,8 skąpa w hey jest doszedł Działasz coś człowiek, wpadasz, daj odpowiedź 5,06, hej w popes poszę Czekaj ziomek, zaraz wlecę na stronę W capone i na cztery piony cisnę Jestem za moment, więc i też być musi Nie ma, się zrzuci, zakupi, za dupi, jaki gram Skąd sześć Czy ma, to ma, deal, czy Chcę wejść w ten stan, jak najszybciej się da A potem trwać, nie trwać do końca dnia i dłużej To nasz stały program, mówisz Masz też ten sam, no to Witam w klubie, ej, ej, ej, no to witam w klubie Dzień zacząć patem, a tutaj żaden Nie chce zakończyć na tym etapie Łapieś, czas zapierdala Tak, a my dalej przy jointala Dzień zacząć patem, a tutaj żaden Nie chce zakończyć na tym etapie Łapieś, czas zapierdala tak, kamy tak, dalej, tak, przyjąć Nie kurzyłeś THC, Te, hc? te, te weź, weź nie ucz się. Się. Trudno uciec od tych uciek, wiesz Z strony drugiej, ale o tej w stronie później Czekać Czeka. Czeka. najpierw skórze, bo lubię Muszę. <grym> Z strony drugiej, rządu ludzie Pierwszą od skunie, jako jakiś zgubie To mówię stek, kłam w Dipomówień, wiesz Byłem w grupie, grupa podza na próbie Przez lata długie, kurzyły bulce, kurzyły <grym> Gramulce za gramulcem i co? Brak jakichkolwiek zaburzeń no Może poza płucem którym czasem szarpie Szczególnie gdy mocną trawkę masz na gardle Pamięć fakt, jest lekki alzheimer Ale pieprzysz te drobne awarie więc w wdech, wstrzymują na sekund 5 wypuszczam, dalej podaję A dalej? To co wcześniej i nic inaczej To co wcześniej i nic inaczej Dzień zacząć batem, a tutaj żaden Nie chcę zakończyć na tym etapie Łapiesz? Czas zapierdala Tak, a my dalej przy jointalach Dzień zacząć batem, a tutaj żaden Nie chcę zakończyć na tym etapie Łapiesz? Czas zapierdala Tak, a my dalej przy jointalach